Jest 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk, amerykański wiceprezydent na Węgrzech. W kluczowym momencie w aktualnościach sprawdzamy, jak ta wizyta może wpłynąć na tamtejsze wybory. Znamy ceny paliw na stacjach. Na jutro minister energii podał nowe stawki. Wybuchowe znalezisko w centrum Warszawy na miejscu policja i saperzy. Amerykański wiceprezydent w Budapeszcie J.D. Vance wraz z małżonką spotka się, spotyka się z węgierskim prezydentem, a potem będzie rozmawiał z premierem Wiktorem Orbanem. Dzieje się to na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi w tym kraju, co budzi kontrowersje, bo wizyta jest postrzegana jako amerykańskie wsparcie dla obecnego rządu. Sprawą zajmuje się Agata Król, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy, wizyta, czy ta wizyta może mieć realny wpływ na wewnętrzną politykę Węgier? Wizyta J.D. Vance'a jest przede wszystkim komentowana w kontekście wyborów parlamentarnych na Węgrzech, choć oprócz spotkań politycznych amerykański wiceprezydent wystąpi na Dniu Przyjaźni Amerykańsko-Węgierskiej. Wiec, jak twierdzą komentatorzy, zgromadzi jednak głównie zwolenników startującego w wyborach urzędującego premiera Viktora Orbana, co może mieć charakter wiecu poparcia dla Fidesu. Czy jednak wsparcie USA zadziała? Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, mówi, że ostatnie wydarzenia na świecie nie dają takiej pewności. Dzisiaj przyjazd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych jest odbierany inaczej, niż gdyby to było za czasów Obamy, czy nawet pierwszego Trumpa. Dlatego, że obecnie Amerykanie mają ogromny problem ze swoim wizerunkiem i nawet ich najwierniejsi sojusznicy mają duży problem z wytłumaczeniem swoim wyborcom, o co tak naprawdę Trumpowi chodzi. Wizyta pokazuje, że relacje między Waszyngtonem a Budapesztem osiągnęły nowy złoty wiek, powiedział szef węgierskiej dyplomacji Peter Siarto tuż po powitaniu wiceprezydenta USA na lotnisku. Na kolejne wystąpienia polityków musimy poczekać te najbliższe Wiktora Orbana i J.D. Vensa za niespełna pół godziny. Agata Król, dziękuję za relacje. Nowe informacje w sprawie strzelaniny w pobliżu konsulatu Izraela w Stambule w Turcji. Portal Times of Israel informuje, że wśród trzech ofiar śmiertelnych strzelaniny jest dwóch napastników. Obaj byli uzbrojeni w broń długolufową. Według mediów dwóch policjantów zostało rannych. Sprzątanie po wichurach, które wczoraj przeszły nad Polską na Lubelszczyźnie prądu wciąż nie ma. Pół tysiąca odbiorców. Awarie nadal usuwane są też na Warmii i Mazurach. Silny wiatr zrywał energetyczne energetycznej, dachy łamał drzewa. Strażacy w całym województwie wyjeżdżali do ponad 170 takich interwencji, mówi rzecznik komendanta Straży Pożarnej w Olsztynie, młodszy brygadier Grzegorz Różański. W związku z silnie wiejącym wiatrem odnotowaliśmy bardzo dużo interwencji, aż 176 razy strażacy wyjeżdżali, z czego 156 interwencji dotyczyła usuwania powalonych drzew i połamanych konarów z ciągów komunikacyjnych i miejsc, w którym te drzewa zagrażały. Pozostała część wyjazdów, 20, to były usuwane, naderwane elementy poszyć dachowych czy zerwane banery reklamowe. Wichury na razie nie odpuszczają są ostrzeżenia IMGW dla sześciu województw na wschodzie kraju. To są aktualności jedynki. Ceny paliw bez zmian. Jutro kierowcy zapłacą tyle samo, co w czasie świąt. I dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,21 zł. Benzyny 98, 6,82 o oleju napędowego 7,87. Minister energii codziennie w Dni Robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Prawo i Sprawiedliwość składa do Sejmu wniosek o wotum nieufności dla minister zdrowia. Politycy PiSu przed siedzibą resortu mówili o pogarszającej się sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Według nich Jolanta Sobierańska-Grenda to minister likwidator nominowany przez Donalda Tuska. Koalicja rządząca zapewnia, że obroni minister zdrowia. Według szefowej Sejmowej Komisji Zdrowia Marty Golbik z KO wniosek jest elementem wewnętrznej kampanii Przemysława Czarnka. Plan ratunkowy dla ochrony zdrowia mają PSL i Federacja Przedsiębiorców Polski. Wiceszef Klubu Parlamentarnego Ludowców Marek Sawicki tłumaczy, że ich propozycja zakłada stopniowe zwiększenie finansowania do 8,8% PKB. Kwestia przeniesienia składki chorobowej z ZUS-u do NFZ-u to są znaczące pieniądze, bo to jest około 6 miliardów złotych, które dzisiaj wykorzystywane przez ZUS głównie idą na obsługę zwolnień lekarskich, więc mamy nadzieję, że po tej zmianie w tym obszarze da się wypracować sporo oszczędności. W tym roku dziura finansowa w NFZ sięga 23 miliardów złotych. Pocisk artyleryjski odnaleziony w centrum Warszawy trwa akcja policji i wojskowych saperów. Na pocisk natknęli się robotnicy, którzy pracują w okolicach ulic Złotej i Zgoda, mówi Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji w Śródmieściu. Przedmiot przypominający pocisk artyleryjski, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Na miejsce zostali wezwani wojskowi saperzy, którzy podejmą stosowne działania. Występują utrudnienie w ruchu drogowym, szczególnie w okolicach ulicy Sienkiewicza, która została wyłączona. W związku z akcją policji ewakuacja okolicznych budynków nie była konieczna. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Opady deszczu, a pod koniec dnia także śniegu na wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze za to liczne przejaśnienia na termometrach od 4 stopni miejscami na zachodzie, 7 na północy do 11 na południe. Odczuwalna temperatura może być jednak niższa, a to przez silny wiatr. Ciśnienie nie zmienia się na barometrach w Warszawie, 1003 hektopaskal. I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski. O godzinie 8.00 stan wody Wisły układał się w strefie wody średniej i wynosił. W Karsach 225 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 4, w Szczucinie 192 ubyło 24, w Zawichoście 311, ubyło 27, w Puławach 234, ubyło 12, w Warszawie 244, przybyło 2, w Kępie Polskiej 281, przybyło 14, we Włocławku 194, przybyło 17, w Toruniu 206, ubyło 2, w Tczewie 389, przybyło 9, na sanie w Przemyślu 100, ubyło 3. Na Narwi w Ostrołęce 107 ubyło 2. Na Bugu we Włodawie 147 przybyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody średniej i wynosił. W Bożu Miedonii 202 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 3. U Ujściany Sykłockiej 282 ubyło 2. W Malczycach 239 przybyło 32. W Połęsku 135 ubyło 9. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił. W Poznaniu 165 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 2. W Gorzowie Wielkopolskim 222 ubyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl. Jedynka Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza. Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia. Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa. Za Twój gest podziękują Ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor. Ogłoszenie społeczne Reklama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 Wiosenna kumulacja Lotto. Dziś Światowy Dzień Zdrowia. Zadbaj też o dobry nastrój i zagraj w Lotto. Zagraj i zgarnij voucher lub bonus. Szczegóły w punktach Lotto i na lotto.pl Reklama Autopromocja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 czternastej. Zapraszają Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. If I could I don't know why I said the things I said. Rides like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons; they wound sometimes. I didn't really mean to hurt me. 13 minut po godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, to jest tylko szczerze na antenie jedynki 22 645 22 66. I uwaga, uwaga, zmieniają się przepisy dla sporej części naszych rodaków. To może być ważna zmiana. Cytując albo idąc tropem jednej z publikacji, koniec dyktatu miastowych na wsi. Chodzi o to, że różnego rodzaju uciążliwości, które wynikają z produkcji rolnej, takie jak hałas, nieprzyjemne zapachy, zapylenie, nie będą już mogły stanowić podstawy do roszczeń wobec rolników. Tak wynika z nowelizacji dotyczącej ochrony rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. Na razie to projekt, ale podobno bardzo szybko ma zostać wprowadzony w życie. To jest pokłosie, czy też to są reperkusje różnego rodzaju spraw całkiem poważnych spraw, które toczyły się na linii mieszkańcy wsi rolnicy kontra nowi mieszkańcy wsi, którzy na tej wsi pojawili się z miasta czy też przeprowadzili się z miasta, no i bardzo nie pasowały im różnego rodzaju zwyczaje panujące na wsi, czyli na przykład e, głośne kombajny czy też głośne traktory wyjeżdżające o świcie e, na pole, e, różnego rodzaju brzydkie zapachy, które, no, bądźmy szczerzy, na wsi czasami rzeczywiście można e, poczuć, no, nie raz, nie dwa kończyło się wyrokami sądowymi, teraz już tak nie będzie. No to idąc trochę tropem tych zmian, my dziś w Tylko szczerze pytamy, jak pogodzić mieszkańców wsi, no i mieszczuchów, którzy z miasta przeprowadzili się na wieś. 22645-2266. Zacznijmy w takim razie od tych głosów, czy też od tych opinii, które zebraliśmy podczas ulicznej sądy. Wzajemne zrozumienie, no, w zasadzie to ludzie, którzy się wyprowadzają z miasta, to powinni mieć świadomość, że wiejskie życie jest inne niż miejskie, nie? I powinni dojść do porozumienia tam. Chociaż czytałam takie artykuły nieraz, że były na noże, ale jakoś wspólnie się ludzie dogadywali, więc czyli można się dogadać. Trzeba się dostosować do tego życia na wsi, się nauczyć jak to jest żyć na wsi na przykład zapisać się do koła gospodyń wiejskich albo do Ochotniczej Straży Pożarnej i uczestniczyć w tej społeczności. Czyli zintegrować się po prostu. Dokładnie. I jednak są no, nieprzyjemne zapachy i zdajemy sobie sprawę i wiemy o tym, że te zapachy są tam, no to musimy to jednak akceptować. Tak? Z jednej strony trochę mnie dziwi, że są te konflikty, a z drugiej strony mnie to nie dziwi. Pytanie, jak rozwiązać ten problem, szerzej myśląc to chyba jest pytanie w ogóle, co zrobić z człowiekiem. Jak go zmienić, co, jak wiemy, jest po prostu niemożliwe. Więc może jakieś wspólne inicjatywy kulturalne mogłyby pogodzić tych ludzi, żeby wspólnie coś, nie wiem, zaczęli tworzyć dla siebie, tworzyć jakąś i kulturę i przestrzeń. Przecież kultura jest czymś, co łagodzi obyczaje, więc może to. To trzeba się utożsamić ze wsią, zaklimatyzować tam. Mieszkańcy miasta może trochę odlecieli. Może należałoby się po prostu zastanowić, w jakie miejsce się przeprowadza, i że coś trzeba jeść. Tylko rolnik musi wyprodukować no. jakiś zdrowy rozsądek, ale jak pogodzić, chyba samorząd powinien stać murem za mieszkańcem, który mieszka od wielu lat, a nie za tym, który się przeprowadza na nowo. Tak mnie się wydaje. Mieszkańcy miasta odlecili, właściwie już nie mieszkańcy miasta, bo teraz to już mieszkańcy wsi, ale chodzi oczywiście o tych, którzy z miast przeprowadzili się na wieś 22645-2266. I jeszcze jedna kwestia, tak przy okazji może warto też spytać o to, co mieszkańców wsi najbardziej denerwuje w mieszczuchach i, odważ i odwrotnie, co mieszczuchów najbardziej denerwuje, irytuje, przeszkadza im na wsi. 22 645, 22 66, no to teraz już nasz gość, pani Anna Grygierek, burmistrz strumienia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Pani burmistrz, upewniam się, gminy wiejsko-miejskiej, tak? Tak, wiejsko-miejskiej. Co to oznacza? To znaczy, że na, jeżeli chodzi o naszą gminę, to mamy miasto, jak i również mamy sołectwa. Generalnie gmina ma charakter taki bardziej rolniczy. Miasto jest niewielkie, ma 3,5 tysiąca mieszkańców. Ale można powiedzieć, że dzięki temu ma pani no pełen przegląd mieszkańców różnych postaw. Pani Anno, zdarzają się takie konflikty na linii miastowi i mieszkańcy wsi? Zdarzają się takie konflikty, może nie tyle na linii miastowi kontra mieszkańcy wsi, bo to jest, myślę, że za, no generalnie zdarzają się konflikty takie między mieszkańcami, a osobami, które uprawiają rolę, są rolnikami i funkcjonują w tej przestrzeni wiejskiej. Także no tutaj są z tym związane pewne takie konflikty, które się nasilają, no i często też niezrozumienie osób, specyfiki funkcjonowania terenów wiejskich. Tym bardziej, że te tereny szczególnie, no już coraz bardziej zaczynają przypominać takie tereny podmiejskie, ale nadal y, są to jednak się. No i my, mówię my, mówię o mieszczuchach. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, nie jesteśmy w stanie zaakceptować tego, że jak są żniwa, to kombajn musi wyjechać, że jak jest orka, to traktor musi wyjechać i to nie wyjechać o godzinie 8, 9 czy 10 rano, tylko dużo, dużo wcześniej, że jak ktoś ma chlew, to no to po prostu w okolicy czuć, bo tak zawsze było i tak po prostu będzie. Jeżeli nie nawozi się gnojówkę, no to zapewne sąsiedzi też przez jakiś czas będą ją czuli. Nie potrafimy tego my, mieszczuchy, zaakceptować i zrozumieć? Znaczy, no zdarzają się sytuacje takie, gdzie jest to zrozumienie, ale są też takie sytuacje, gdzie po prostu tego zrozumienia nie ma. Mieszkanie na terenach wiejskich, to co powiedział pan redaktor, no jest to pewna specyfika, jest to pewna historia, tradycja i pewne też uwarunkowania. No i tak jak najbardziej tutaj, no jeżeli chodzi o funkcjonowanie w ogóle rolnictwa, uzależnione to jest po prostu od wielu warunków, ale przede wszystkim warunków pogodowych. No i w momencie, kiedy szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy te anomalia pogodowe są coraz większe. no Kwestia pracy prawie roku nad to, żeby ta produkcja rolna była jak najlepsza i w momencie, kiedy jest perspektywa taka, że jeżeli się nie zbierze plonu w odpowiednim czasie, to na drugi dzień już po prostu nic z tego nie zostanie, no to podejmowane są działania przez rolników, które nie są akceptowane przez osoby, które nie do końca sobie zdają sprawę sprawę może z tego, że tak to po prostu jest, że jeżeli nie zostanie zebrana kukurydza w odpowiednim czasie, no to jak w momencie, kiedy będzie tydzień deszczów, no to tak naj, najprawdopodobniej po prostu nic z tych zbiorów nie zostanie. No i tu się pojawiają konflikty, że w tym momencie no jest potrzeba wyjechania w pole, no, że się przedłużają godziny y, po prostu prac polowych, no i, no i zaczynają się pojawiać konflikty. To Pani Anno, ja bardzo proszę, aby Pani z nami pozostała, bo teraz już nasi słuchacze 22645 2266 to pan Tomasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tutaj też zdolnie w takiej sprawie, że przeprowadziłem się z miasta na wieś. Kupiłem po prostu dom. Nawet po dwóch latach zostałem sołtysem tej miejscowości. O, to szybko panu no. poszło. O, no, Bardzo szybko. I muszę przyznać, że takim jest łącznikiem między miejscowo między mieszkańcami A też, co, co zrobi? No ja musiałem zaakceptować. Mamy dużą fermę obok siebie. Wiadomo, wieczorami ta ferma musi wywieźć te wszystkie, to się mówi, nieczystości na pole. I zajęło nam to, że dwa lata do przyzwyczajenia się tego, taki jest urok wioski, są zwierzęta, są pola dookoła i jeżeli ktoś nie chce tego zakrytować, niech nie przychodzi na wioskę. Na wiosce to zupełnie inne życie. Ale to my jako miastowi, no to mówię też jak gdyby w jakiejś części w pana imieniu, no bo rozumiem, że pan jednak był przyzwyczajony do życia miejskiego. Na samym początku nie jesteśmy w stanie, nie wiem, przewidzieć, zrozumieć, że przeprowadzamy się trochę do innej rzeczywistości? Tak, jest trudno, aczkolwiek jak sobie trochę poczytamy o tym, dowiemy się jaka jest specyfika danej miejscowości, to albo to akceptujemy, albo tego nie akceptujemy. Nie potrafię zrozumieć ludzi, którzy przychodzą na wioskę i próbują coś wymusić na ludziach, którzy tam żyją od pokoleń. Tego nie da się po prostu. To jest życie na wsi, ma inną specyfikę. Ja po pięciu latach uważam, że zrobiłem super. Jestem przeszczęśliwym człowiekiem. Mam tą taką równowagę między pracą w biurze, a, a mieszkaniem mm -hmm. na wsi. No też zaczynam sam kurki hodować. I, za ten, i zapachy tak, już panu nie przeszkadzają? Nie zapadły testy po dwóch latach przeszkadzać. Tak jak je. Po prostu tak ma być. Zamykam okno od tej strony południowej, gdzie mi dzieje, i tyle po prostu. Panie Tomaszu, bardzo, bardzo dziękuję. 22,645, 2266. No to pan Sebastian. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, no a propos tego właśnie tematu, czy idzie pogodzić, czy może no pogodzić mieszkańców wsi miast, no poniekąd tak, poniekąd też, bo tak jak właśnie mówił przedmówca, no są osoby, które po prostu wyprowadziły się tam wiedzą, że to jest wieś, zresztą mam prawie 40 lat, jeszcze w latach 90 -tych jeździłem do babci, widziałem jak ta normalna wieś wygląda, tam był świnie, kury, etc. kury, teraz też no, co prawda w drugi aspekt właśnie można powiedzieć, że ta wieś się zmieniła, no bo na przykład w sklepiku powstały garaże, czy już nie ma tych zwierząt, Część mieszkańców, którzy się tam wyprowadzili z miasta, kiedyś mieszkali. No i na przykład dzieci w niewie na przykład kura, nie wiem, krowa czy koń. No i są też takie osoby, które kiedyś, to mnie dziwi, mieszkały w wsi, poszły do miasta, wróciły i nagle zaczęło im wszystko przeszkadzać, że A to jest komód, ciekawe, mhm. że jeździ ciągnik, że śmierdzi, no ale kurczę, przecież ale mieszkali Ale zrobili tam. się tak bardzo miejscy, rzeczywiście? Znaczy są bardziej no, miejscy niż, no, niż te mieszczółko od pokoleń? Że, że to, to miasto jakoś mhm. takim weszło pod skórę bardziej, że po prostu to, to, tej wsi zapomnieli. Tam właśnie dziwi, bo dochodzi do takich jakichś kuriozów, które by były dobre wręcz dla że na przykład gdzieś było w Polsce, że kogut został podany do sądu, bo kogut spieje za wcześnie i za głośno. Albo, że jest godzina któraś po południu, ktoś przyjeżdża z miasta, mówi, że chce odpocząć, a tutaj na przykład mu ciągnik czy kombajn jeździ koło domu. No ale jej zawsze była wsią, no. No, owszem, rozumiem, że są mie w miejsca w kraju, gdzie to się zmieniło. Bardziej ta wieś zrobiła miejska, jakby chodniki i tak dalej, i tak dalej powstały. No ale wieś była, jak sądzę, sądzę uważam, zawsze była wsią. To było miejsce produkcji, i no, inna specyfika pracy. Ta. Tak, tak, po prostu. No ale to mnie też dziwi to, co powiedziałem, że dla niektórych, którzy wychowali się na wsi i wrócili z powrotem po iluś tam kilkunastu, kilkudziesięciu latach mieszkania w mieście, nagle ta wieś zaczęła przeszkadzać. Jakby mhm. była czymś zupełnie, zupełnie nowym. Nagle. I zupełnie obcym, tak. Panie Sebastianie, bardzo bardzo dziękuję. 22645 2266 Pan Michał, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja tylko chciałem powiedzieć e, taką rzecz, że skoro chcemy przeprowadzać się na to wieś, bierzemy to wszystko i musimy to, nie musimy, chcemy to zaakceptować, jaka ta wieś jest, tak? No ale mamy przykłady tego, że przeprowadzamy się e, na wieś i chcemy tę wieś zmieniać pod siebie. Ale nie możemy tego robić. To są ludzie, którzy mieszkają tam od dawna, którzy uprawiają ziemię, i my możemy to tylko zaakceptować ze swojej strony, tak? No dobrze, to z czego taka postawa wynika pana zdaniem? Hmm, wie pan, co ciężko mi powiedzieć. No, może niektórzy po prostu nie, nie, nie, nie za bardzo przemyśleli to, z czym wiąże się ta przeprowadzka na wieś prawda? Mm -hmm. no, ale to jest, na wie pan, to jest, to jest trochę tak. Ja mieszkam blisko szpitala, szpitala mm -hmm. gdzie jest lądowisko dla, dla śmigłowców, tych śmigłowców ratunkowych. I te śmigłowce potrafią przylatywać w bardzo różnych godzinach. To nieraz raz, nie dwa zdarzało się, że nad moim blokiem ten śmigłowiec krążył, czy też nawracał po to, żeby móc wylądować. I to są czasami godziny, druga w nocy, piąta w nocy. No i co, ja mam teraz protestować, żeby szpital zamknął lądowisko, bo mi to przeszkadza spać. No nie, no takie pan wybrał miejsce, prawda? No, no, Do dokładnie, no tak. No, wiedziałem, że tam jest szpital, i prawda, wtedy nie było tak. lądowiska, ale karetki i tak jeździły. I miałem tego świadomość. Tak, tak. No to właśnie dlatego mówię. Skoro się zdecydujemy na tą przeprowadzkę na wieś, akceptujemy wszystko. Czyli całe to nasze otoczenie i nie próbujemy go zmienić, mhm. moim zdaniem się no na no, no, to decydujemy, to musimy ponieść też jakieś tego konsekwencje, prawda? No, to jest jakaś cena, no, dokładnie tak. Panie Michale, no, bardzo, bardzo zdanie. dziękuję. 22,645, 22,66. No to jeszcze dorzucam te dodatkowe pytania dotyczące tego, co mieszczuchom najbardziej przeszkadza, co ich najbardziej denerwuje na wsi, albo inaczej, w postawie ludzi mieszkających na wsi. No i w drugą stronę, co mieszkańców wsi najbardziej drażni w mieszczuchach. 22,645, 22,66. I pani Ewa, dzień dobry. Dzień dobry, Ewa Zgliewicz. Panie redaktorze, uważam, że nie powinni w ogóle mieszczuchom mie dawać pozwolenia na budowę. Dlaczego? Do, ani kupna. Skoro tam, prze przecież wiadomo, że tam nie będzie pachnieć yy, yy, dezadorant, to jak mm -hmm. im się nie podoba, jak siedzą w mieście. Wiadomo, że przecież rolnik nie będzie patrzeć z okna na pole, nie będzie mógł wyjechać, bo tam komuś przeszkadza traktor czy kombajn, nie będzie mógł, yy, kury im przeszkadzał, no panie kochany, przecież to, to trzeba wie pan, nawet nie nie chcę się wyrazić. Nie, nie, na nie proszę się nie wyrażać, to bardzo proszę. No, ale no, pomyśl pan sobie, przecież wiadomo, oni są u siebie, nie mhm. tam, jest które im się nie podoba, to mieszczą i nie siedzą sobie w mieście. No dobrze, ale pani Ewo, e ale z czego te, to wynika? To, to, jest, to jest kwestia niezrozumienia, niewiedzy, nie wiem, no, nietolerancji wobec, wobec tego, że inni mogą inaczej pracować, bo próbuję to zrozumieć. No, ja, ja nie bardzo to rozumiem, mm -hmm. bo jak się wie, że idzie na wieś, to tam wiadomo, jak, jak to tam wygląda praca, że nie będzie rolnik patrzeć na pole i, i jak ma te zbiory zbierać, bo jak komu się nie podoba. Od 8 do 16. No właśnie. Wie pan co, naprawdę jeszcze te, te kary, za, za, że tą, ten policjant, jak pan mówił wcześniej, że niektórzy dostawali grzywny, jakieś mandaty, no co to ma być? To w ogóle jest chore jakieś, naprawdę. No, panie Ewo, zdecydowana opinia, zdecydowane zdanie. Bardzo dziękuję. Tak 22 645, 22, 66. Może ktoś weźmie jednak w obronę te, te e, mieszczańskie e, postawy, czy też te postawy mieszczuchów, którzy przeprowadzają się na wieś. Może no, jest w tym jeszcze jakiś skrawek, skraweczek racji? 22 645, 22 66. No to pan Tomasz, dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem rolnikiem w podwarszawskiej wsi. No i mamy tutaj taką sytuację u nas, że bardzo blisko nas dosłownie 100 metrów od moich zabudowań się wybudowało takie dosyć duże złożone z tam paru segmentów w osiedle. No i zaczęło się po prostu wędrówki z psami po polach uprawnych. Narzekanie, że widok im się nie podoba, bo jakieś tam skrzyniopalety stoją na, na placu takim użytkowym. No i po prostu może. Już nie powinien tego mówić, ale nawet krzyż... Y Przydrożna figurka im przeszkadza, mhm. y, wie pan, ale najgorzej to jest z sami. psami. No, nie rozumieją ludzie, że to no, na wiosnę, powiedzmy, pszenica wygląda jak trawa, no, to, to dla nich to jest po prostu wybieg dla psa i tyle. No, to panu przeszkadza, mówią, że pies zrobi siku albo kupkę na, y, na pszenicę. No, ja mówię, no proszę pana, no, może to do pana Natależ trafi, no do niektórych to trafia, a jednak taki argument, do, który, do niektórych nie. No. Ale, to ale jest, panie który, Tomaszu, przepraszam, to no, bo to jest przecież, rozumiem, że to pole to jest czyjaś prywatna własność, prawda? No tak, ja, no to chociażby no ten oczywiście. argument powinien wystarczyć No to, to już wie pan To, że jest powiedzmy prywatna własność To odpowiadają, że powinienem tabliczki ustawić mhm. Że jest prywatna własność I zakaz wejścia no, ale, no to ja mówię, no to jak pan nie ma tabliczki Przy ogródku, że nie można wejść, to, to ja mogę wejść No chyba raczej nie można, prawda? No, wydawałoby tak się, że to dosyć na, oczywiste. Na moje pole też nie można wejść. Mm -hmm. No, ale to nie dociera. No. Nawet nawet już takie argumenty, wie pan wy, wy, wyciągam, że jest jakiś okres prewencji po, po używaniu środków ochrony roślin, że człowiek nie powinien wchodzić, nie mówiąc o który może to może Czyli to, bry, może to dla polegać, naszego czy, własnego czy... zdrowia. No właśnie, mm -hmm. no. Ale to nie dociera, no bo po prostu oni muszą mieć przestrzeń, muszą ze swoim psem, bo kupili sobie, powiedzmy, 50 metrów mieszkanie, czy 80 metrów segment, to oni już są, powiedzmy, zielami tej wsi i i do nich wszystko należy. No i teraz jak, no. jak te, jak te racje, jak te, jak te spojrzenie na komfort życia yy, pogodzić? Yy, to był pan Tomasz, 22645, 2266. I czy te postawy w ogóle są do pogodzenia? No to pan Dariusz, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że od niedawna mamy siedlisko na wsi parę lat. No i wiadomo, z sąsiadami tam żeśmy się zapoznali, wszystko jest okej. Okay. No i żona po prostu z panem Robertem się dogadała w ten sposób, że Mówi Robert, wiadomo, że musi się polewać gnojowicą, musi się wywozić gnój, my to rozumiemy, ale zawsze u nas, całe lato są jakieś ogniska, zjazdy rodzinne, grille. Robert nie rób tego gnoju tylko w soboty. Robert to zbrodniu miał, rzuca no w poniedziałki, we wtorki, a żona mówi, Robert w sobotę mamy gości, mamy ognisko, grilla. Pamiętasz? Tak, pamiętam, nie ma sprawy, w sobotę na pewno w pole nie, nie wyjadę i to jest... Spokojnie Czyli można no, wiadomo, się dogadać kulturalnie i spokojnie. Na jakiś tam, no, tam załącznik mały mhm. poszedł i zrozumiał. No, i jeszcze taka następna kwestia, bo teraz troszeczkę się orientuję nad, nawet sporo w rolnictwie. Jeżeli ktoś ma, no wiadomo, rolnik ma 30-40 hektarów tej kukurydzy, tej tego tej, tej, tej zboża, to może zacząć koszenie od mojego płotu, a w nocy kończyć pod lasem. O pierwszej nocy w ten mhm. sposób. Przecież nie jest tak, że on musi kończyć od lasu w stronę domu. On może zacząć od domu, a kończyć późną mm -hmm. nocą, biorąc to pod uwagę, Ale... w koniec y, pod latem. Mm -hmm. No Panie Dariuszu, rozumiem, że to jest wszystko kwestia no, pewnej wyobraźni dogadania, po obu stronach oczywiście, i dogadania się oczywiście, jakiejś tylko... minimalnej życzliwości. Tylko nie to, że bramę zamykać i ja jestem nowy, jak go nie znam. Tylko mm -hmm. właśnie jestem nowy, ja wychodzę, ja podaję rękę. Jeszcze na koniec taka fajna kwestia, jak wożą obornik, a czasami komuś coś spadnie yy, z rozrzutnika, to żona wychodzi. Staczko mówi, mamy nawóz do pomidorów i, i my się cieszymy z tego po prostu. <śmiech> no to, <śmiech> to jest prawa. jakiś zysk, bez wątpienia. Nie, No oczywiście, za mamy nawóz do, do, do warzywniaka. Także to, co chciałem powiedzieć, można się dogadać, tylko trzeba wyjść, uśmiechnąć się, podać rękę i rolnik to zrozumie, na pewno zrozumie. No tylko właśnie, wiadomo. z tym uśmiechnięciem się czasami jest problem. Panie Dariuszu, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66 No to jeszcze pani Elżbieta. Dzień dobry panie Elżbieto. Dzień dobry. Ja chciałam taką sprawę poruszyć. Ja jak idę do lasu, to w lesie jestem gościem, a gospodarzami lasu są zwierzęta, wszystkie drzewa i mam się podporządkować tak, jak te zwierzęta żyje. Nie można mi ich straszyć, nie można ich y, płoszyć, nie mogę iść z ptem bo ja w lesie jestem gościem. No dobrze, to, panie Żbieto, ja tak, powi tak powinno być, tak, ale tak, tak nie jest, wiemy o jadę tym. Na wieś, jak jadę na wieś, jak buduję sobie dom, to ja też tam jestem gościem. Mm -hmm. I nie można, e, przecież ci rolnicy to produkują jedzenie dla mnie. No to jest ich praca, tak. Ja muszę tak. się podporządkować pod, do tego. E, poza tym, ja... Daje sobie sprawę, że może być tam różnie. A jeszcze jedna kwestia. Mieszka w takim bloku, gdzie jest bardzo dużo ludzi właśnie seksi. Teraz Teraz jadą, jadą do babci, do dziadka. O jaki tam smród, jak oni tam mogą żyć? Po prostu zapominają ludzie skąd wyrośli. I, I to ja jest to tak, i to jest być może też jeden z problemów, o którym zresztą mówił jeden ze słuchaczy, że zdarza tak. się tak, że mieszkańcy wsi wyjeżdżają do miasta, po latach wracają i nagle się okazuje, że ta wieś im bardzo, bardzo mocno przeszkadza. Panie Rzbieto, bardzo dziękuję za ten telefon, 22 645 22 66. Czy da się pogodzić mieszkańców wsi, no i tych, którzy z miasta na wieś się przeprowadzili. No i co w tych wzajemnych relacjach najbardziej nam przeszkadza, co w tych postawach najbardziej nam przeszkadza, najbardziej nas irytuje. 22 645, 22 66. Wracamy za chwilę. Między nami nigdy nic nie było. Nasze dłonie nigdy nie spotkały się. Teraz już na pewno wie. Że to miłość I dlatego mówić chcę Kocham Cię Zagubione w morzu słów westchnienia W oceanie trudny sens Chodzę ulicami niespełnienia i wierzę, że Znajdę Cię Między nami nigdy nic Nie było Nasze dłonie nigdy nie Spotkały się Teraz już na pewno wiem Że to miłość I dlatego mówić Kocham Cię W filiżance szukam Twego smaku Na poduszce Twoich ust Dotknij oczu mych i oczaruj Bo chcę, byś była już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 Za 21 minut godzina 14, to jest tylko szczerze na antenie jedynki, dziś rozmawiamy o miastowych na wsi, a właściwie o tych, którzy porzucili miasto i postanowili przeprowadzić się na wieś, tylko tyle, że szybko okazuje się, że ta wieś nie do końca jest tak, jak sobie wyobrażaliśmy, bo myśleliśmy, że jedziemy na permanentne, cisze, permanentne ciche w czasy na łonie natury, a tu się nagle okazuje, że wieś też ma swoje minusy, wieś ma swoje zapachy, wieś ma swoje hałasy. No i skąd biorą się tego typu konflikty i czy po części nie jest trochę tak, że my w ogóle z naszymi y, wiejskimi czy też rolniczymi korzeniami no, mamy po prostu pewien problem. Bo co zrobić, żeby kogoś w mieście obrazić? Wystarczy mu powiedzieć ty wieśniaku, ty wsiurze. No, o czym to świadczy? Że mamy chyba taki, y, nie chcę powiedzieć pogardliwy stosunek, ale taki wyższościowy stosunek, jeżeli chodzi o, o mieszkańców wsi. Pytanie, czy to jest tylko moje spostrzeżenie, czy Państwo też widzą ten problem? 22645, 2266. Czekają już słuchacze, ale wracamy do naszego gościa. Pani Anna Grygierek, burmistrz strumienia. Pani Anno, bardzo różne, bardzo ciekawe głosy, ale właściwie chyba większość z nich sprowadzająca się do jednego, że jeżeli decydujemy się na przeprowadzkę, to musimy mieć świadomość, gdzie jedziemy i jak to będzie w rzeczywistości wyglądać. To znaczy myślę, że w wielu sytuacjach jest tak, że czasami podejmujemy decyzje nie analizując, nie zastanawiając się tak naprawdę, gdzie się przeprowadzamy. Pracując w samorządzie od wielu lat, często mnie zastanawia, w momencie kiedy dochodzi do jakichś takich trudnych sytuacji, konfliktów, czy jakichś nieporozumień, to wiele rzeczy tak naprawdę można byłoby już uniknąć na etapie przed zakupem działki. Ponieważ rzadko się zdarza, żeby potencjalny chętny, który chce kupić działkę na terenie wiejskich, przyszedł do urzędu i zapytał się, jaki jest plan zagospodarowania, jakie są możliwości pod kątem Ale pani rozwoju Ale Przepraszam, terenu. bo ja tego nie rozumiem. Przecież wydajemy setki tysięcy złotych i kupujemy tak w ciemno, no nie, nie wiedząc w ogóle, co nas czeka? No właśnie. I to jest takie bardzo zastanawiające, że jak kupujemy pralkę czy lodówkę, to analizujemy parametry, zastanawiamy się. Ale kupując, podejmując decyzję, taką bardzo ważną, życiową, można powiedzieć, dla wielu pokoleń, tak naprawdę nie robimy takiej analizy, jak robimy w przypadku zakupu sprzętu. Rzadko mi się bardzo zdarza, żeby ktoś przyszedł do urzędu i zapytał, że zastanawia się nad kupnem danej działki i chciałby się zorientować, jak wygląda temat zagospodarowania w okolicy, jaki jest dojazd, czy tam, nie ma, czy tam jakieś plany inwestycyjne będą realizowane. I to mnie właśnie zastanawia, że czasami ktoś kupuje, bo myślę, że no świetna okazja i żeby go ktoś nie wyprzedził. Nie mm -hmm. wiem, zastanawiające to jest. A potem są te różnego rodzaju niepotrzebne jakieś takie emocje, które naprawdę można by było uniknąć. A pani Anno, jest trochę tak, bo no, próbuję to jakoś zweryfikować, że rzeczywiście bardzo często, ja nie chcę generalizować, ale że bardzo często jest tak, że no, miastowi mają trochę takie poczucie wyższości. Nie, to tak nie, nie. można mówić. Uh -huh. Takie sytuacje się zdarzają nawet wśród osób, które się przemieszczają z jednej gminy do drugiej, gdzie mieszkały w jakiejś tam przestrzeni. Po prostu wydaje mi się, że tutaj ta wiedza dotycząca tej, tej, tego planowania, tego w jaki sposób tutaj no, może być ten teren wykorzystywany na przyszłość, że brakuje, że czasami jest sytuacja taka, że ktoś gdzieś usłyszy, że jest jakaś działka do kupienia, super okazja, no i tak, żeby się nawet za bardzo nikomu nie pochwalić, po prostu szybko to gdzieś tam próbuje sfinalizować. Natomiast rzadko, naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś popatrzył na to po prostu trosze, trochę szerzej. I, I tutaj generalnie ten przykład i to, co w tej chwili jest procedowane, czyli ta zmiana zmiany przepisów dotyczących takiego, można powiedzieć, też sąsiedztwa funkcjonowania, to można popatrzeć na to o wiele szerzej, ale to jest myślę, że dobry kierunek, żeby właśnie pewne rzeczy były wpisane do aktu notarialnego. No i może co niektórzy wtedy się zreflektują tak naprawdę, gdzie planują zamieszkać. No to w takim razie pani burmistrz, teraz ponownie nasi słuchacze i nasze słuchaczki 22645-2266. Pan Antoni, dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem mieszkańcem wsi w zasadzie od 7 roku życia, a mam lat 64 i chciałem poruszyć taki temat, że ktoś to właśnie dla pani mówiła wyraźnie że takie przysłowie przytoczę, że widziały gały, gdzie się budowały. No jak się okazuje, nie widziały bardzo często, no bo nie to patrzyły. To na, najczęściej. Druga sprawa taka. Zezwolenia na budowę, dawanie działek po hektar i więcej. Niszczenie gruntów rolnych. Mhm. Moja wieś została tak wizerunkowo zniszczona przez molochy turystyczne i przez właśnie zabudowy jednorodzinne i następny aspekt. Wiadomo, że na wsiach głównie drogi gruntowe, polne. Asfaltowanie tych dróg, niszczenie środowiska. Także, no, tam. trzeba żyć, wiadomo, na tej wsi. Ale wizerunek wsi został całkowicie zniszczony, zepsuty i ja się wcale tym rolnikom... Kiedyś mieliśmy, mieliśmy gospodarstwo jeszcze jak ojciec żył i wcale się tym rolnikom nie dziwię, że mają właśnie problem z mieszczuchami. Mhm. A to wina mieszczuchów, Pana zdaniem? Głównie tak. Mhm. Bo ja mówię, jeżeli mieszkał w mieście, wybudował się na wsi, to musi wziąć pod uwagę wszystkie aspekty. Mi to nie przeszkadza, żaden smród, krowy, traktory, bo to jest norma. To jest norma. I wie Pan, mnóstwo prac, jak tam jakiś Pan się wypowiadał, że ma gdzieś tam robić, tam wie Pan, dzień, bo coś tego. Mnóstwo prac polnych, nowa uprawa gruntów, wymaga prac nocnych. I jak jeżeli chce zająć, jak to się mówi, stanowisko w tym temacie, to najpierw niech trochę poczyta, niech się dowie, jak wyglądają oprawy rolne. Ale to panie Antoni, przepraszam, to ja przerwę, bo akurat ten słuchacz, do, o którym pan mówi, to był słuchacz, który mówił, że on ze swoim sąsiadem rolnikiem po prostu po dobroci idealnie się dogadali. I nie było żadnego problemu, żadnego konfliktu. Więc jak się okazuje, no można też po prostu wyjść z wyciągniętą ręką, z życzliwym słowem i pewnych problemów uda się uniknąć. To był pan Antoni. Bardzo, bardzo dziękuję. I pani, pani Halina. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie rektorze, ja po 50 latach pracy w Warszawie przyjechałam na swoją rodzinną wieś z powrotem. Bardzo mi to odpowiada. A jedną radę mam dla tych, którzy chcą się przeprowadzić na wieś. jeżeli nigdy nie mieszkali na wsi... To proponuję? Przyjechać, nie wiem, na 3-4 miesiące w porze letniej i pomieszkać wtedy na wsi i zobaczyć, jak wygląda praca i życie na wsi. I wtedy mogą się zorientować, czy im odpowiadają zapachy, głośne maszyny, czy koguty piejące za płotem, czy pies szczekający w środku nocy. To trzeba po prostu przeżyć i zobaczyć. Jak mi to odpowiada, to się sprowadzam. Mhm. Jak nie... To nie. A pani Halino, jest pani zdaniem tak, że, że my, mieszczuchy, trochę traktujemy tę przeprowadzkę na wieś jak taką, e, takie permanentne wakacje. No właśnie, ładna, tak, ładna właśnie. natura, las niedaleko, będzie fajnie, sielsko, przyjemnie i cichutko. A nagle tak, się okazuje, tylko, że nie. Nie do końca. Ja mam las, ja mam bóg 200 metrów od domu, mam góry, ale... To, co się dzieje na wsi, to nie jest tylko taka sielanka. Mm -hmm. To nie jest klekoczący bocian, czy z tego to są ciągniki, to są kombajny, to są różne inne maszyny, które muszą pracować, bo co te by wyjadły, jakby ten rolnik nie hałacował. To Pani zresztą. Halino, to ja pani odpowiem. To jest odpowiedź, która coraz częściej pojawia się, na przykład, wśród dzieci w miastach. No skąd bierze się jedzenie? No wiadomo skąd. Ze sklepu, no, no tak, z supermarketu, się, prawda? Się, tak, skąd się bierze mleko, z kartonu? Oczywiście, Dokładnie tak, tak, no i sprawa no, załatwiona. No niestety, tak nie jest. Pani Halino, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645, 22 66 i jeszcze pan Rafał. Dzień dobry. Dzień dobry. 40 lat temu na terenie obrzeży aglomeracji 300-tysięcznej rodzice chcieli kupić działkę. De facto ją kupili. Gmina już na tym etapie 40 lat temu zawarła informację w akcie notarialnym, że tam niebawem za 40 lat panowana będzie szeroka obowodnica. Dziś protesty mieszkańców związane z tym tematem, budowę obowodnicy. Miasto mówi o co protestujecie. Każdy z was w akcie notarialnym miał tą informację. Jakbym to przeniósł na relację mhm wiejskie i, i miasta. Należałoby stworzyć definicję siły wyższej. Jeżeli kupujesz działkę w terenach rolniczych, to w akcie notarialnym masz informację, że na skutek siły wyższej rolnik, osoba prowadząca gospodarstwo rolne w rejonie twojej działki ma możliwość prowadzenia prac, do, prac polowych w godzinach nienormatywnych. Są możliwe przekroczenia emisji, nie wiem, powonienia i tak dalej. I tak jak powiedział jeden z słuchaczy, widziały gały, gdzie się wybudowały. No i znów odpowiem, najwyraźniej jednak nie widziały albo nie chciały dostrzec. Ale unormowanie tego siłą wyższą, gdzie mm -hmm. w gmina sprzedając działkę może powołać, może trać taki zapis, że rolnik jest zwolniony z przepisów ciszy nocnej mm -hmm. i tak dalej, w no to, siły wyższej. to, to by rozumiem ucięło te wszelkie roszczenia. Kukurydzę trzeba zebrać, dzisiaj, trzeba zebrać tak. dzisiaj, a nie za pięć dni. I guzik nas to obchodzi, że jest pierwsza w nocy, bo jest siła wyższa, tak? Ja się z Panem w 100% zgadzam, tym bardziej, że tak jak rozpoczęliśmy naszą audycję, no ta nowelizacja, która ma się pojawić, no być może już definitywnie ten problem rozwiąże. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Na koniec oczywiście powracamy do naszego gościa, pani Anna Grygierek, burmistrz strumienia, przypomnę, gmina wiejsko-miejska, czy też miejsko-wiejska. Pani burmistrz, myśli Pani, że rzeczywiście ta nowelizacja, na no wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że ta nowelizacja zostanie przyjęta, przegłosowana i wejdzie w życie, że to zakończy tego typu konflikty i spory? No myślę, że nie do końca zakończy, bo nawet w trakcie słuchania wypowiedzi różnych tutaj słuchaczy problem polega na tym, że coraz więcej mamy różnych konfliktów, które po prostu wynikają z takiego trochę niezrozumienia i poszanowania dobrego sąsiedztwa i też tego, że żyjemy w pewnej wspólnocie i tutaj powinniśmy też popatrzeć trochę szerzej. Na pewno te zmiany są potrzebne. Dobrze, że w tej chwili jest procedowany taki dokument. No mile zaskoczona jestem też słuchaczami, którzy jednak w bardzo dużej części e, wykazali się zrozumieniem, chociaż dzwonili z różnych części Polski i z miast Mieszczuchy i też dzwonili, terenowych. tak. Oczywiście, także e, tutaj nie można tego generować, bo to wszystko tak naprawdę zależy od człowieka. No a jedna osoba potrafi e, naprawdę uprzykrzyć życie wszystkim dookoła i na odwrót, więc, e, więc tak naprawdę e, tutaj myślę, że dobrze, że pojawiają się takie zmiany przepisów, że one są potrzebne. No trochę przykre, że tak naprawdę kiedyś to były takie kwestie, że się ludzie dogadywali, szanowali bardziej umieli rozmawiać ze sobą. Natomiast w tej chwili, no, tutaj idzie e, zmiana przepisów w kierunku takim, że pewne rzeczy po prostu, y, że tak powiem, wzmocnić i żeby tych konfliktów było jak najmniej. No i bez wątpienia byłoby chyba fajniej i lepiej, gdybyśmy tych tego typu problemów nie musieli rozstrzygać na drodze prawnej, tylko właśnie wystarczyłoby dobre słowo z jednej i z drugiej strony i, i może by się było jakoś dogadać. Pani Anna Grygierek, burmistrz strumienia, bardzo Pani dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam słuchaczy. A ja już teraz y, witam w takim razie y, ekipę programu Folder Ulubione. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiamy po świętach. Tak, ja też pozdrawiam po świętach. I zapraszamy. Na... Jest nas więcej podobno, tak statystycznie. Yy, no na pewno, znaczy Ula pewnie się nie najadła Znaczy nie, Ula to nie, przepraszam, ciebie wyłączamy z tego akurat Ale ja zawsze mówię, jedzcie, jedzcie Będzie was więcej do kochania mm -hmm. No dobrze, dzisiaj gwiazdozbiór odsłaniamy Już jutro nasze, nasze wyjątkowe wydarzenie Na które zapraszamy słuchaczy Będą dziewczyny z lat 90. Wszystko wam państwu dzisiaj powiemy, przekażemy zaproszenie, <śmiech> Jak to nie brzmiało? Nie, no to jest... Dziewczyny z lat 90. Urszula, Renata Przemys, Krzemych, A, aSenin, nie mamy i mamy konkretne Stankiewicz, I Natalia, i Natalia Kukulska. Kukulska. Jutro pojawią się w Polskim Radiu o godzinie 17.45, żeby powspominać Taak. czasy, złote czasy radia i złote czasy polskiej muzyki. I to muzyki. wszystko na żywo? I to wszystko na żywo. Liczymy na, na naszych słuchaczy. Folder małpa Jeśli państwo mają czas jutro po południu, zapraszamy do jedynki i o tym będziemy mówić. A jeśli nie, tejcómo, nie mają, to, to warto to zmienić i ten czas wygospodarować. A tak, zdecydowanie Zapraszamy także na audycję folderu ulubiony. Jedynka Polskie Radio. you are quite the pyro, you light the match to watch.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 Autopromocja Reklama Ruszyła wiosenna wyprzedaż w Ekspert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy Pralki i suszarki, lodówki i zmywarki W super niskich cenach power! Power! Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć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 Radio Kierowców. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Bardzo duże utrudnienia, dużo korków na naszych drogach. Na początek jednak dobre wiadomości z małopolskiego odcinka A4. Tutaj nie ma już utrudnień. Zdaniem służb, między węzłami Bochnia, targowisko cztery pojazdy, które brały udział w zdarzeniu drogowym, zostały z A4 z 453 km usunięte. Było zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę obwodnicy Krakowa. Korek jednak na A4 pozostał. Zaczyna się za brzeskiem i ciągnie po Bochnia, więc jest bardzo. Bardzo długi. Ciągnie w stronę Krakowa właśnie. Zresztą obwodnica Krakowa też bardzo duży ruch. Ciasno odwęzła Kraków w południe po punkt poboru opłat w Balicach. To wszystko w stronę Śląska. Dobrze natomiast wygląda sytuacja na samym Śląsku i też na trasie A4 między Krakowem a Katowicami. Później sytuacja się pogarsza. Na wysokości Opola zaczynają się już korki, korki w stronę Wrocławia i punktowo pojawiają się w różnych miejscach na odcinku między Opolem a Wrocławiem. W stronę Wrocławia Właśnie. Ciasno bardzo też między Wrocławiem a Legnicą i na samej obwodnicy Wrocławia. A8 korkuje się przy dojeździe od do węzła Wrocław Południe na jezdni prowadzącej w kierunku Kudowy. Kłopoty z przejazdem zakończyły się też na A1C. To jest Śląsk. Trasa między węzłami Zabrze Północ, Zabrze Zachód. Tu w pobliżu miejscowości Świętoszowice. 16 kilometr auto osobowe uderzyło w bariery. Było zwężenie w stronę Gorzyczek. Kłopoty z przejazdem utrzymują się natomiast. Na A2 trasa między węzłami Nowy Tomyśl Trzciel. W pobliżu Nowego Tomyśla doszło do awarii samochodu ciężarowego. Auto stoi na 102 kilometrze na jezdni w stronę Świecka. Zresztą granica w Świecku też bardzo duże korki do wyjazdu z Niemiec. Kierowcy zaczynają już stać w korku za Rzepinem.